Z reguły producenci ciągników pokazują swoje średnie i duże modele, takie, o których przeciętny rolnik może sobie tylko pomarzyć. Dziś na pokazie marki John Deere ciągnik serii 5E szczególnie jest pokazywany, a to wcale nie jest największy, rzec można jeden z mniejszych. Proszę powiedzieć coś bliżej o tej maszynie. Dokładnie, tak jak Pani wspomniała, jest to maszyna 5E, czyli seria, która tak naprawdę rozpoczyna ofertę ciągników rolniczych firmy John Deere. Ciągnik małej mocy. W tym przypadku mówimy o przedziale mocy pomiędzy 58 a 75 koni mechanicznych. Ciągniki wyposażone w silniki trzycylindrowe cylindrowe o pojemności 2,9 litra. Są to silniki, które spełniają nową normę emisji spalin State 3B i tak naprawdę cechują się mocą znamionową na poziomie 60, 68 i 75 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o nowości, to właśnie jedną z nowości w tej serii jest, jest ten silnik spełniający nową normę emisji spalin, ale również mówimy tutaj o nowym designie, czyli tak naprawdę zmieniona maska, która nawiązuje do cieników wyższych serii. Mamy tutaj promowane przednie światła umieszczone w górnej części maski, czyli to nawiązanie do cienników dużych serii, Poza tym mówimy tu o ciągniku z zupełnie przeprojektowaną kabiną. Kabina, która nawiązuje już prawą konsolą do cięników serii 5M i dalej do ciągników serii. Wyższych. Jeśli chodzi o zmiany, mówimy tutaj również o nowej przekładni. Wcześniej w tej serii ciągników oferowaliśmy w zasadzie przekładnie 9x3, przekładnię typowo mechaniczną lub przekładnię z rewersem już elektrohydraulicznym. W chwili obecnej, to, co jest nowością, to nowa przekładnia 24x12. I tutaj już mówimy o przekładni, która oferuje wysoki komfort pracy. Między innymi przez to, że daje operatorowi możliwość bezprzęgłowej zmiany kierunku jazdy, a także oferuje jeden półbieg zmieniany pod obciążeniem bez wykorzystania sprzęgła. Ta klasa mocy to jest ta, która w większości małych i średnich gospodarstw będzie ciągnikiem głównym, a w większych gospodarstwach będzie to typowy ciągnik pomocnik, tak, bo głównym będzie już 200-konny, powiedzmy, prawda? Dokładnie tak. Jest to ciągnik dedykowany jako maszyna pomocnicza do, do średniej wielkości, czy do dużej wielkości gospodarstw. W przypadku małych gospodarstw z powodzeniem ten ciągnik poradzi sobie jako maszyna główna. Mówimy tu o maszynie niezwykle kompaktowej. Jest to ciągnik, który ma bardzo kompaktowe wymiary, rozstaw osi na poziomie 2,05, czyli 2,5 m, cm. Kąt skrętu osi przedniej, to jest kół przednich, to jest 55 stopni. A jego waga? Waga ciągnika na poziomie 3,30 tony i tutaj mówimy o maszynie, która potrafi zawrócić w kole o promieniu około 4,2 m. A pytam o wagę samego ciągnika, zazwyczaj pytam również, a ile można go obciążyć, czyli jak ciężką maszynę można na nim zawiesić? Mówimy tutaj o ciągniku, który ma dopuszczalną masę całkowitą na poziomie 5100 kg, tak? Czyli... Po odjęciu jego masy własnej? 5100 kg w 3300 kg to będzie to 1800 kg. To jeśli chodzi o samą moc i masę to już wiemy, a teraz wszystkie te rozwiązania elektroniczne, o których rozmawialiśmy, przecież jest i JD link i mamy systemy sterowania maszyną zaczepioną, mamy też nawigację, która pozwala puścić kierownicę i ciągnik prowadzi się sam. Czy to wszystko można w tym ciągniku zaimplementować? Czy to jest w standardzie, czy jako dodatkowe wyposażenie? Pamiętajmy, że mówimy tutaj o ciągniku, który tak naprawdę otwiera ofertę ciągników John Deere. Jest to maszyna dla małych gospodarstw, ale jeśli pojawi się taka potrzeba, to taki ciągnik na przykład możemy wyposażyć w system Autotrack Universal, czyli system, który umożliwi operatorowi tak naprawdę odjęcie rąk od koła kierownicy i ten traktor będzie mógł się poruszać zgodnie z nawigacją. Jednak nie jest to w standardzie? Nie, jest to, to robione już bezpośrednio na placu naszego dealera. Natomiast 5E jest ciągnikiem prostym, zbudowanym dla mniejszych gospodarstw i tutaj z reguły takie wyposażenie nie jest potrzebne nawet w takich małych gospodarstwach, one nie są jeszcze aż tak rozwinięte, żeby takie rozwiązania zakupywać do tak małych ciągników, natomiast jeśli chodzi o rozwiązania, które może zwiększają komfort pracy, to mówimy tu m.in. o systemie EQRL, to jest taki system, który pozwala, mimo że w ciągniku mamy dwie mechaniczne dźwignie do obsługi tylnego podnośnika, tak naprawdę mamy przyciski do szybkiego podnoszenia i opuszczania maszyny. Nowością jest również to, że ciągnik serii 5E posiada elektronicznie sterowany gaz ręczny i przez to tak naprawdę komfort pracy operatora też jest dużo, dużo wyższy.